Cześć, witamy w celu ludzie z Zagrobu. Witam Was Oksa. I Mamy 16 stycznia, jest późno, bo jest dziewiąta wieczór, a nagrywamy dla Was z naszego, znowu z naszego prowizorycznego studia tak, na warszawskiej scenie. Tak, podziemie, podziemie. podziemia. To jest pod, podziemne Wracamy z powrotem do, wracamy do, do, wracamy do partyzantki. Do, do partyzantki, do korzeni. Witamy tak, Was tak. w, w Celu z Zagrobu. Zapraszam na porcję newsów z Zagrobu. Najnowszy news, jak do mnie dotarł, jest poświęcony filmowi, który się nazywa Biała Gorączka. się włączył na laptopie, tak, wygaszczy kran, więc musiał tak, mać. Tak, właśnie. <śmiech> Biała Gorączka, czyli film należący do słynnego kwartetu na temat Los Angeles autorstwa pisarza Jamesa Leroy'a Kojarzysz Pana? Tak, tak Times of Los, tak, tak, Los Angeles tak Times of Los Angeles Bardzo dobry film Teraz w 2006 roku mieliśmy przyjemność do oglądania na ekranach Chin Czarną Dahlia Dahlia? Dahlia Dahlia Czarna Dahlia Czarna Dahlia A w 2008 bodajże Będziemy mieli e, możliwość oglądania czwartej części. To trochę też nie po kolei, dlatego że zaczęliśmy przygodę z kwartetem Los Angeles e, Jonesa Leroya od Times Los Angeles, który był m, jako pierwszy. E, natomiast e, w, w świecie książki jest na trzeciej pozycji. Później mieliśmy powrót do korzyści do pierwszej części Czarna Dalia, którą oglądaliśmy w tym roku. A w 2008 będziemy mieli e, z Panem Bergiem i Weitmanem, oraz Klunejem. Których ma za bardzo e, e, szybko ustawiony e, wygasz, chyba musi to zmienić. Tak, jednominutowy. K klika, klika na pulpit i właśnie wchodził właściwie no. zmienia wygasz. Ja w międzyczasie momencie przy Jaka okazji, bo porozum. powiedziałeś o że mi się przypomniał, e, jak się nazywa ten film, który z Czernem, Biały będzie wchodził z Klunejem e, na temat... E, Niemiec po II wojnie światowej, kojarzysz? Widziałeś zwiastu? Nie pamiętam, to się nazywa Dobry Niemiec. Dobry Niemiec. Dobry, on gra, on gra Dobry do dobrego dobrego Nie, on gra amerykańskiego jakiegoś detektywa, takiego wojskowego detektywa, który przyjeżdża tam zbadać jakąś intrygę. 45, 46, to po prostu 47, ale czy, czy tytuł, czy tytuł coś ma wspólnego z dobrym amerykaninem? Nie, nie, nie specjalnie. No ale to się co? Wojny w tutaj w ogóle tych No prawa. tak, tak, no, to, no w każdym razie, no, to, no marginesie zupełnie polecam. Mhm. Ja chciałem zacząć od, od, od dzisiejszego rozdania globów, bo, no, bo minę, właściwie nic ciekawego, tam, nic ciekawego tam nie zobaczyłem, ale chciałem tylko powiedzieć, że Ehm, o, Scorsese dostał Globa, właśnie przed chwilą rozmawiałem z Piotkiem, jak mm -hmm. się zbieraliśmy. Scorsese dostał Globa, brawo, brawo, brawo, no wreszcie. I Eddie Murphy? I Eddie Murphy dostał, tak, za drugą, drugą planówkę w, w, w Dream Girls. Ja no nie to nie fajnie, dlatego, że on tak jest niedoceniany. O, no, nie, już to przesadza. No, okay. ja, Spotkajcie, moment, ja, ja tylko chciałem powiedzieć, że uh, w nominacjach na najlepszego reżysera zauważyłem dwie rzeczy, które bardzo chciałem wam polecić, jakby będą chodziły do kin. To jest jakby dwuczęściowy film Istłuda najnowszy. Część z Was wie już o, o czym mówię. To, są, to jest Standard Chwały, to już mam polskie tytuły już. Standard Chwały i Listy z To są jakby dwa filmy o tym samym, z dwóch różnych perspektyw. Pierwszy to jest, generalnie filmy opowiadają oba o inwazji żabich skoków, kiedy Amerykanie w, pod koniec wojny że tak powiem, wkraczali do Japonii, ofensywę na Japonię. I zajmowanie po kolei tych małych wysepek Część z panów pamięta to takie zdjęcie słynne Amerykanów, jak wtykają jedną z, z flag amerykańskich okay. dużych. Takie tak, słynne zdjęcie, Pom pomnik jest z tego, stoi w Waszyngtonie bodaj. To no właśnie o ten standard chodzi. Standard Chwały, natomiast drugi list z kolei z perspektywy japońskiej. Z perspektywy Japończyków dokładnie to samo. I to, to oba filmy co ciekawe są nominowane do Globa, żaden nie wygrał, no ale, ale zobaczymy co będzie przy Oscarach już mi się to podoba, ponieważ Eastwood tak dobrze trzyma poziom ostatnio, że... co ciekawe jeszcze już skończę, bo tu dużo rzeczy można mówić na nominacji wygranych w Złotych Globach, natomiast ee, Borat, dziękuję, no, Złoty Glob dla Borata, dziękuję bardzo, bardzo się cieszę, to jest mm. bardzo dobry komik, bardzo wybitny, uważam i, i na, nawet jeżeli się nie zgadzacie z tym co robi. No, Saha jest... Byron, co... Ja Nie chcę tylko wymawiać, bo ja nie wiem jak to się wymawia. On jest e, Brytyjczykiem, z chyba irańskiego pochodzenia, więc ja nie chcę próbować. Ale on wcześniej w tym występował? On występował wcześniej głównie jako Ali G. Ali G in the house. In the house, yo man. E, tak, ale że, to był żonujący Tak, ale to jest ale żenada, to nie, nie, nie ale to jest żenada jakby celowa. No, znaczy, nie wiem czy, czy oglądałeś e, Ali G, G show. No ale no oglądałem. Oglądałeś Ali G show, no to, to jest e, to jest to samo co robi Boraci, tylko jakby z innego... Z innego Moje używając spodobał, innej postaci, tak? Tak, może spodobałem właśnie to ze względu na... To jest dobrze wykonany. To jest, dobrze no, wykonane, to jest no, po prostu dobry komik, nawet jeżeli wam się nie podoba, to w ten kontrowersyjny sposób, w jaki on prezentuje jakieś tam swoje pomysły na, na, na komedię, to je, jednak jest to świetny, uh, świetny komik warsztatowy. I bardzo fajnie, że dostał Glob. No, są dwie rzeczy, które widziałem w Globach, już, już, już, już kończę. I Piotek? Tak, Kartes. Hmm? Coś masz dla nas jeszcze? Oczywiście. O. Będzie... oczywiście Rzucaj. Ultimatum Borna. Oh, o, no, no, no, no, to może być A się ucieszyłem, dlatego, że w końcu pojawił się Carlos, który przez książkowe, książkowe historie przygód Borna przewija się od pierwszego odcinka. Mm. A tutaj nagle, dopiero w trójce się pojawił. Oczywiście wszyscy wiemy, że to jest jego główny przeciwnik, tak przynajmniej wynika z zapowiedzi. Z, z a, tak, okay. mm -hmm. tak wynika, że to jest jego główny, ten, a których się nie przewinął przez dwie poprzednie części. Mm -hmm. e, będziemy mieli możliwość oglądania tego filmu w kinach od 31 sierpnia. No, to jest niedługo. No, znowu zobaczymy oczywiście naszego kochanego Mata Daimona i Julio O, oh. także twojego ukochanego. David Tartarin, tak. Okay. Good Night and Good Luck, tak. To tak. wiedziałem, że on by się będzie pojawiał, bo po Good Night and Good Luck to. Jakby właśnie wszyscy recenzenci jednocześnie powiedzieli, że to jest aktor, który po prostu będzie następną gwiazdą i. No i widać, tak, no, zaczyna się pojawiać. No, no. tak. I oczywiście będzie konfrontacja z Jasona Borna, z największym przeciwnikiem Carlosem i tajnym stowarzyszeniem czy organizacją Medusa. Tak, to może być dobry film. To jest książka. A dwa były dobre? Oczywiście wszyscy mówią, że książki są lepsze od filmu i bla. A wiesz co mi się podobało w filmach? Nie muszę czytać książki. No ale właśnie dzięki temu, że ja oglądam film i wtedy myślę sobie, wow, jaki fajny film, na pewno książka jest lepsza. Przecież to no chyba, że tak. Ja jeszcze krótko na koniec. Panią właściwie, bo nie bardzo mamy czas już, bo w sumie się go dużo zebrało, bo długo nas nie było. tak. Um, bardzo ciekawy projekt, niestety odwołany, uh, ale z, z, zauważyłem ten projekt dopiero jak został odwołany. W ogóle nie założyłem go, jakby został jakby powołany. Uh, to jest ekranizacja Nori w uh, takiej klasycznej powieści um, XIX-wiecznej, uh, czyli, czyli dom lalki, tak. Uh, uh, której to ekranizacji miała dokonać Bullman czyli słynna Berbanowska taka aktorka. I w ekranizacji tej mieli uczestniczyć, uwaga, Kate Winslet, Kevin Spacey, John Cusack i Stana Skalska. Cusack, Cusack, go dawno nie widziałem. Też go dawno nie widziałem. Co, co więcej, no oczywiście projekt jest rozłożony, dlatego, że no, no nie ma oczywiście pieniędzy, bo to jest widać za ambitne, nie wiadomo, no może jeszcze nie umarł, może, może ktoś tam to wykuje. No, że obsada jest no po prostu bombowa, no i strasznie mi się pokazać, chcę, że tego nie zobaczę, bo to jest świetna powieść. Fantastyczna e fantastyczne znaczy, Jako Lee -um, Fullman, reżyserki nie znam, ale znam ją jako aktorkę. Może być ciekawe. Na pewno obsada jest interesująca. Szkoda, że to, że to się nie uda. A druga informacja? druga no, Informacja to, w, to że do Palma znowu kręci coś o Iraku. To jest chyba pierwszy film, z tego co wiem, to jest pierwszy taki film, taki pełnometrażowy. To będzie pierwszy pełnometrażowy film o Iraku od strony takiej bardziej krytycznej. To znaczy nie, że tam amerykańscy marines walczą o przetrwanie i ratują z, z pożaru dzieci. I kotki z drzew, tylko bardziej e, tak od strony. Te mają grafik Tak, właściwie tak. No to tak właściwie samo jak to ofiarę, to ofiary losu, to, tak, tak, tak jak w ofiarach losu, tak. prawda? Jakby pan mi też pokazywał jak tam ofiary wojny. <grym> nie, ofiary. <grym> nie, <grym> nie, nie, to się wytnie. To się wytnie. <grym> tak, ofiary wojny. Ofery, <grym> tak, to Malfopa, przepraszamy. E, generalnie da dy mają 14-latkę, tak bo to jest um, tak oparte tak? tak, to może być tak. e, takie dosyć kontrowersyjne. Znaczy oparte jest gdzieś tam mocno tak, jest to ta opowieść na, e, na autentycznych jakichś zdarzeniach, kiedy e, tam wyczerpani i napompowani chemią żołnierze e, dokonywali jakichś takich właśnie mm, no, zbrodniczych czynów na... na, na, na, na po prostu na powtarza. Czyli po prostu powtarza, powtarza tak? Czyli po prostu się powtarza i to... to jak, no zobaczymy. No, to może, jest, jest, co, co mnie zaciekawiło, to to, że, że De Palma, Najbardziej mnie, w tym mnie się zaciekawiło to, że De Palma zamierza w, wykorzystać e, blogi, e, wpisy z blogów żołnierzy a, i filmiki publikowane na YouTube. To jest ciekawe, bo to faktycznie będą uczestniczyć chyba pierwszy raz, kiedy że reżyser zabiera się na ten projekt, w którym będzie używał filmików z YouTube. No to tylko tyle, no jeżeli chodzi o nowe technologie, które wkraczają do tego do, do, do, do, do, do I to wszystko. Um, może Piotek ma no, trochę muzyczki. No, no. Dzisiaj będziemy... The sickness. The sickness. Piotek się uczy cały czas. Piotr się uczy, naprawdę. Sickness, no. Bye. When is use? Ja mam krepską wymowę, a ty masz krepski wdrow Wendy Sue? Nie, nie wiem, no dobra, no w każdym razie... Zobaczycie tam, no The Sickness no. The Sickness, no fajny jest, no, no fajny jest No, The Sickness Tell You like. Well I'm a, take a baby Cause you know you got me goin' crazy But Dylan helped us lay lay Talk to multiple doctors and they say I'm diagnosed with a thought of you You wanna believe it but I know it's true And if I don't get the serum very soon They're written while I'm feeling for you Come on by oh. Only you can rehabilitate me All this time Been sitting here waiting for you to save me Come on by Only oh. you can rehabilitate me Don't you save me, come save me, baby. Please don't be so shady. Every time I call on you, lay. lay. you don't pick up the phone. Knocking on your door, it seems you're never home. Said you just need space baby. Yeah, yeah. yeah, yeah. You wanna meet and take it to my face, baby. I'm hanging on to any word to speak, cause you're the only one who has a cure for me. All right rehabilitate me all this time, been sitting here waiting for you to I'm feeling healthy lately lay. To był The w tym razem jak nasz cykl produkcyjny nie będzie specjalnie długi, czyli tak długi jak był ostatnio, to jakby ta recenzja będzie dosyć aktualna, dlatego że film cały czas jest w, o, w, jest, w kinach, jest, tak. jest, jest, jest co bardzo krótko i wszedł w bardzo niewielkiej ilości warszawski przynajmniej kin. Nie, to teraz nie, nie się wiem, dopiero rozkręca się, bo wiem, że na początku był w w dwóch kinach tak. w Warszawie. Rozmawiamy o, o źródle aronowskiego, czyli jest film, na który strasznie długo czekali wszyscy, którzy bardzo lubią no, Aronowskiego. No, szybciutko, szybciutko się pojawił zwiastun. Szybciutko się pojawił zwiastun było. Była, była, było szaleństwo. Szaleństwo, bo rzeczywiście zwiastun jest bardzo fajny. Taki powalający, ciekawy, tajemniczy. Ciekawe, tajemniczy i dobrze podłożony. Naprawdę dobry, dobrze zrobiony zwiastun. Plus do tego wszystkiego Aranowski, który, który no, zrobił no, tak. dwa takie no, no, no, bardzo bardzo znaczące, no, znaczące filmy. No, ja no, ustawił to sobie nazwisko ostawa. bardzo. Fajna obsada, sumie, tak. wiadomo. No. No, em... Obejrzeliśmy. Obejrzeliśmy, tak. Co więcej, nie rozmawialiśmy jeszcze na temat tego filmu, więc to jest no jakby nasza pierwsza, bo zwykle czasami coś tam omówimy sobie przed tym Nie Nie, No, e, nie, no, nie nie no zobaczymy, Piotrek, no, z z Może dwa, dwa słowa na temat tego, o czym jest, o czym film. jest film. No film opowiada no, trzy bo... historie, które dzieją się jedna dzieje się w 1500, druga w naszych obecnych czasach, a trzecia w 2500 roku. Mm -hmm, tak, no ja nie wiem skąd się wzięły te daty, bo ja ich nie, nie widzę tam w tym filmie, ale no dobra, no tak wierzę, to jest. Są... Tak tak, według, według, tak, według wszystkich mądrych głów to tak ma być. Tak no. ma być. E, bohaterem jest jedna i ta sama osoba, tak przynajmniej wynika ze zwiastunu, który oglądaliśmy, <grym> jest jedna osoba, która, jakiś facet, grany przez Hugh Granta, no tfu, <grym> e, tfu <grym> Hugh, Jackman, Hugh, Hugh Grant w nowej roli. <grym> Hugh, Hugh on kocha tylko jedną kobietę przez te wszystkie lata, tysiąclecia. Mm -hmm, tak. A teraz jak jest to naprawdę? Nie, to, to jest trochę trudne do opowiedzenia, bo historia się rzeczywiście o, o, po, jest, jest pokręcona. I to trzeba zobaczyć, bo to jest dosyć ładnie poskładane. No. Um, próbowałem znaleźć dziury i wyszedłem z kina i tak się zacząłem zastanawiać, nie, nie, no, to się nie zgadza, to się nie zgadza. Ale generalnie fa fabuła się zgadza. Da się to objąć jakby da się to objąć w jakąś logiczną całość. Jest on, tak.